Witam bardzo serdecznie. Proszę o wytrwałość i wyrozumiałość. Nie jest łatwo powrócić na bloga po tak długim czasie lenistwa, a do tego robić to na ocenę z warsztatów komputerowych. Proszę zatem o uwagę i wirtualne duchowe wsparcie, bo się stresują. Tym bardziej trudne to zadanie, że my edukację opowiać. Dobrze, a więc dzień dzisiejszy, 1 kwietnia 2012 rok, jest nim niezwykłym. Nakładają się dziś bowiem na siebie różne, jakby to nazwać powiedzmy święta, mianowicie Niedziela Palmowa, Światowy Dzień Młodzieży, Tydzień Czystości Wód, Międzynarodowy Dzień Ptaków, a także jak co roku i w tym roku mamy dziś Prima Aprilis. Już nie wiem więc co wybrać do obchodzenia. A rok też nie jest bez znaczenia, 2012. Podobno już ostatni, choć jak w pewnych źródłach donoszą, nie o to mają chodziło. Nieważne, najważniejsze jest to, że ja, Marta, ustanawiam dzień dzisiejszy dniem topienia palmy. Palma musi być młoda, jak młodzież. Musi umieć pływać, żeby się jednak za bardzo nie utopiła. Na znak młodości i zaradności polskiej młodzieży można palmie doczepić skrzydła, wszak to dzień ptaka także, to i tym bardziej powinniśmy uważać podczas wrzucania, żeby żadnej kaczki nie uszkodzić. Topić trzeba w wiśle albo jakimś innym baknie, koniecznie w wodzie, co by tu upamiętnić należycie międzynarodowy dzień wody. A jeśli by kto bardziej zagorzały zechciał palmę topić, lepszy efekt uzyskamy z wcześniejszym się niemyciem, w końcu wodę w jej święto też wypadałoby oszczędzić. Palma, jak na porządną palmę przystało polską, powinna być sporych rozmiarów. Żeby wstydu nie było, najlepiej przystroić ją świeżymi kwiatami, własnymi ręcami sadzonymi. Preferowane kolory, oczywiście biało-czerwony.